Rozdział trzeci. Znak Amlikitów i piętno Lamanitów wypełnieniem proroctwa. Lamanici przeklęci za przeciwstawienie się Bogu. Ludzie sami sprowadzają na siebie przekleństwo. Nefici pokonują drugą armię Lamanitów, która na nich napada. I stało się, że gdy Nefici, których nie zabito w walce, a nie zliczono poległych, bo tak wielka była ich liczba, skończyli chować swych poległych, powrócili wszyscy na swe ziemię, do swych domów, do żon i dzieci – i wiele kobiet i dzieci zginęło od miecza, stracili także wiele stad i zboże na wielu polach, stratowane przez zastępy wojska. A lamanitów i amlikitów zabitych na brzegu rzeki Sidon wrzucono w wodę Sidonu i kości ich spoczywają w głębinach morza. I jest ich wiele. I można było odróżnić amlikitów od nefitów, bo wzorem lamanitów malowali na swych czołach czerwone znaki, ale nie golili swych głów jak lamanici. Głowy Lamanitów były ogolone i byli oni nadzy, z wyjątkiem przepaski na biodrach zrobionej ze skóry zwierzęcej, broni, którą przypasywali oraz łuków, strzał, kamieni, proc i innej broni. Skóra Lamanitów była ciemna, piętno ich ojców będące przekleństwem za występki i powstanie przeciwko swym braciom, Nefiemu, Jakubowi, Józefowi i Samowi, którzy byli mężami sprawiedliwymi i świętymi. Chcieli zgładzić swych braci, dlatego zostali przeklęci I Pan Bóg napiętnował Lamana i Lemuela, a także synów Ismaela i ich kobiety I uczynił to, aby ich potomstwo odróżniało się od potomstwa ich braci Aby w ten sposób Pan Bóg zachował swój lud, by nie mieszali się z nimi I nie uwierzyli w złe tradycje, które doprowadziłyby ich do zagłady I stało się, że kto zmieszał się z Lamanikami, sprowadzał to samo przekleństwo na swoje potomstwo kto więc dał się zwieść Lamanitom, był do nich zaliczany i naznaczony tym samym piętnem. A kto przestał wierzyć w tradycje Lamanitów, a uwierzył w kroniki zabrane z Jerozolimy, w prawdziwe tradycje ojców, kto uwierzył w przykazania Boga i przestrzegał ich, był odtąd nazywany nefitą, to znaczy należał do nefitów. Oni to przechowywali kroniki, które podają prawdę o tym ludzie i o Lamanitach. A co do Amlikitów, to także nosili piętno, którym sami się naznaczali czerwony znak na czołach. Tak też wypełniło się słowo Boga, albowiem powiedział Nefiemu Oto przekląłem Lamanitów i naznaczę ich piętnem, aby odtąd oni i ich potomstwo zawsze odróżniali się od Ciebie i Twego potomstwa. Chyba, że nawrócą się odstępując od niegodziwych występków i powrócą do mnie, aby mógł okazać im łaskę Naznaczę piętnem tego, kto zmiesza się z potomstwem Twych braci Że jego potomstwo będzie także przeklęte I naznaczę piętnem tego, kto walczy przeciwko Tobie i Twojemu potomstwu Oto mówię, że ten, kto odstąpi od Ciebie Nie będzie więcej zwany Twoim potomkiem Odtąd zawsze będę błogosławił Ciebie i tego, kto będzie zwany Twym potomkiem takie były obietnice Pana, dane Nefiemu i jego potomstwu. Jamlikici nie wiedzieli, że wypełniają słowo Boga, gdy zaczęli malować znaki na swych czołach, jednak otwarcie przeciwstawili się Bogu, dlatego słusznie spadło na nich przekleństwo. Pragnę, abyście wiedzieli, że sami sprowadzili na siebie to przekleństwo, tak jak każdy człowiek, który zostaje przeklęty, sam to na siebie sprowadza i nie upłynęło wiele czasu od bitwy z Lamanitami i Amlikitami w Zarachemli, gdy inna armia Lamanitów napadła na lud Nefiego w tej samej okolicy, gdzie pierwsza armia połączyła się z Amlikitami. I wysłano przeciw nim armię, aby ich wyprzeć z kraju. I Alma, będąc raniony, nie poszedł tym razem walczyć z Lamanitami. Lecz wysłał przeciw nim liczną armię. I poszli, zabili wielu Lamanitów i wyparli resztę ich armii z granic swego kraju. I dokonawszy tego, powrócili i zaczęli przywracać pokój w kraju. I przez pewien czas wrogowie ich nie nękali. I wszystkie te wojny i walki zaczęły się i ustały podczas piątego roku panowania sędziów. I w przeciągu jednego roku tysiące i dziesiątki tysięcy dusz zostało posłanych do wiecznego świata, aby tam otrzymali zapłatę za swe dobre czy złe uczynki, aby otrzymali wieczne szczęście, lub wieczną żałość, zależnie od tego, któremu duchowi zdecydowali się być posłuszni, dobremu czy złemu, albowiem każdy człowiek otrzymuje zapłatę od tego, któremu jest posłuszny. I dzieje się to zgodnie ze słowami danymi w duchu proroctwa, a więc jest prawdą. I tak kończy się piąty rok panowania sędziów.